bracia i siostry, po takim uwielbieniu, ja jestem rozpalony. Grzesiu kiedy dzisiaj mówił, że zaprasza grupę i zobaczyłem, że idzie Paulinka, to wiecie, to ja wiedziałem, że dwoje to już grupa. Ale była dzisiaj petarda, prawda? Zabijmy, brawo, podziękujmy im za to uwielbienie. <klucza> Grzesiu rozpoczął Einsteinem, ja może powiem o Edisonie. Edison powiedział coś takiego, że większość ludzi przegapia efekty, dlatego że widzą kombinezon, którym jest ciężka praca i po prostu go nie ubierają. Wiecie, w kościele jest podobnie. Może nie widzimy niektórych efektów, które chcielibyśmy zobaczyć tylko dlatego, że nie potrafimy ubrać tego kombinezonu, którym nazywa się ciężka praca. Ja jestem jestem poruszony, poruszony, kochani, od wczoraj, dokładnie od wczorajszego dnia, kiedy pewna bliska mojemu sercu osoba powiedziała mi, opowiedziała mi historię na temat pewnego pastora, który, który szukał Bożej obecności. Wiecie, on za tą Bożą obecnością, żeby, ją, żeby jej doświadczyć, żeby ją wziąć, pojechał do Brazylii. Zaciągnął kredyt i pojechał do Brazylii. I wiecie, ja nie będę opowiadał tego, co się później wydarzyło, bo to w ogóle nie ma sensu. Ale wiecie, pomyślałem sobie troszeczkę odwrotnie. Ta osoba, która mi to mówiła, troszeczkę satysfakcjonowała się tym, tak pasjonowała się tym, że, że ludzie zrobią wszystko, żeby szukać Bożej obecności. Ale ja troszeczkę myślę na odwrót, kochani. Boża obecność jest tutaj dzisiaj dostępna dla Ciebie. Boża obecność jest dostępna dla Ciebie tutaj w tym miejscu. Jeśli Bóg stawia Ciebie tutaj w tym miejscu, to znaczy, że On chce, żebyś tej, bo, tą Bożą obecność odszukał właśnie tutaj. Amen? Wiecie, zauważyłem, że większość ludzi szuka obecności Bożej tam, gdzie nie potrzeba. To nie jest temat dzisiejszego mojego kazania, ale to jestem bardzo, bardzo tym poruszony. Szukamy w różnej innej duchowości, szukamy jakiejś ekscytującej, pełnej fajerwerku w duchowości, a tymczasem wszystko, co mamy do wzięcia od Boga, wszystko jest dla nas gotowe i przygotowane tu i teraz. Amen? I tak jak dzisiaj, uwielbienie nie zależało od tego, że dwie osoby tutaj grały. Ale uwielbienie dzisiaj było dlatego takie dobre i dlatego to była petarda, bo ludzie, którzy to uwielbienie dzisiaj tutaj nam podawali, mieli otwarte serca i serca, które gorąco paliły się dla Jezusa Chrystusa. Amen? Jeśli nie weźmiesz tego, co Bóg ma dla ciebie przygotowane tu i teraz, być może w tym kazaniu, jeżeli wydaje ci się, że, że ty jesteś już daleko dalej niż wszyscy inni w swojej duchowości, to chcę ci powiedzieć, że Bóg nie odsłoni ci kolejnej karty. On ci nie pokaże kolejnych rzeczy. Musisz zrobić najpierw to, co tu i teraz, to przyjąć, aby On objawił ci kolejne rzeczy. Młoda para na spacerze, chłopak postanowił, że spróbuje dostać pierwszy pocałunek od swojej dziewczyny. I mówi do niej, mogę cię pocałować? Cisza. Dziewczyna patrzy, się uśmiecha, chłopak się trochę, wiecie, poirytował i pyta drugi raz, pozwolisz się pocałować? Czy pozwolisz się pocałować na dobranoc? Wiecie, a dziewczyna znów milcza, milczy, zamyka oczy i czeka. A chłopak poirytowany mówi, czy ty jesteś głucha? A w odpowiedzi słyszy, czy ty jesteś ślepy? Modlitwa to pocałunek nieba z ziemią. Zgadzacie się? To jest taki pocałunek. Stwórca nie jest głuchy, a my nie bądźmy ślepi. Bóg jest tu obecny, jest obecny w twoim życiu, ale będziesz widział Jego efekty tylko wtedy, kiedy będziesz miał wizję dla swojego życia. Będziesz widział Jego efekty, jeśli będziesz wytyczał cele dla swojego życia. Moim wielkim pragnieniem i marzeniem jest to, abyśmy byli Kościołem wizji. Abyśmy mogli zobaczyć więcej niż nawet widzimy to, co widzimy teraz w rzeczywistości. W ostatnim czasie nasz Kościół rozpoczął pewną drogę w takim poszukiwaniu ożywczego tchnienia. Czujecie to? Czy czuć to? Ja to czuję. Dzisiaj chciałbym, żeby to kazanie to było takie, takie sklejenie tych wszystkich kazań, które tutaj głosiłem w ostatnim czasie. Chciałbym to podsumować tak, abyśmy obrali wspólny kierunek, w którym będziemy patrzeć też i w którym będziemy też podążać. I w tym procesie Bóg często kieruje moje oczy na pewien fragment Bożego Słowa. Generalnie od trzech lat, i tutaj wcale nie zmówiłem się z Grzesiem, że zaglądnąłem do tego, do tego fragmentu. Wcześniej żeśmy na ten temat nie rozmawiali, ale jest to Ewangelia Jana, 15 rozdział, wersety od 5 do 8. Jest to nauczanie Jezusa Chrystusa o krzewie winnym w Ewangelii Jana, 15 rozdział, wersety od 5 do 8. Ja jestem krzewem winnym, Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wrzucony precz. Jak zeschnięta latorość, Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. I w tych słowach Jezusa Chrystusa odkrywam niezwykle wymowny obraz. Obraz zależności latorośli od winnego krzewu. Dopóki gałąź jest wrośnięta w konar, dopóty żyje i ma się dobrze. Gałąź oderwana od konara jest niezdolna do życia, usycha, przestaje owocować, a co za tym idzie staje się bezużyteczna. I tak długo jak latorośl jest z krzewem winnym w jedności, tak długo żyje, tak długo rodzi owoce i przynosi radość winogrodnikowi. Podobnie jest z nami. Oczywiście jest to odniesienie do relacji człowieka z Chrystusem, Kościoła z Chrystusem. Tylko żyjąc w trwałej, autentycznej więzi z Chrystusem jesteśmy zdolni do życia przynoszącego Bogu chwałę. Amen? Po ludzku możemy coś wyprodukować, po ludzku możemy coś wytworzyć, możemy wyprodukować jakąś religijność. Możemy wyprodukować pewien obrzęd, którym będziemy powtarzać notorycznie, ale tylko i wyłącznie w połączeniu z Chrystusem, w autentycznej, w prawdziwej relacji z Chrystusem jesteśmy zdolni do tego, aby przynosić Bogu chwałę. W oderwaniu od Chrystusa duchowo umieramy, a nasze życie robi się jałowe. I dlatego Pan Jezus mówi tutaj beze mnie nic uczynić nie możecie. I zrozumiałem, że kluczem do tego, aby zacząć skutecznie realizować wizję jest nierozerwalna więź z Chrystusem, tak całego naszego Kościoła, jak i każdego z nas z osobna. Przez Niego i dla Niego. Przez Chrystusa w Chrystusie i dla Chrystusa. I tylko wtedy będzie miało to miejsce, to co jest naszym celem i naszym kierunkiem, właśnie żeby Bóg był uwielbiony przez to, że przyniesiemy obfity owoc i przez to, że będziemy uczniami Jezusa Chrystusa. Nasz cel? Uwielbić Boga. Nasza droga do celu? Stawanie się uczniami Chrystusa poprzez Jego naśladowanie i wiecie, i przynoszenie owoców przez głoszenie Ewangelii i przez służenie ludziom wokół nas. Przez służenie ludziom wokół nas. A wszystko to przez Niego i dla Niego, dla Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, możecie sobie pomyśleć, no co ten Marcin opowiada jakieś tam wizji. Ale chcę wam powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne. Dlaczego to jest takie ważne, żeby mieć wizję i cel, do którego zmierzamy. Ponieważ życie bez celu jest nieustannym błądzeniem. Jest takim nieustannym kręceniem się w kółko. W przypowieściach Salomona czytamy, że gdzie nie ma objawienia, w innym przykładzie możemy przeczytać, gdzie nie ma prorockiej wizji, gdzie nie ma poznania, tam lud się rozprzęga. I ten werset tam kończy się tam, takim stwierdzeniem. Błogosławiony ten, co przestrzega nauki. A więc Słowo Boże mówi nam, jak ważne jest zrozumienie i postrzeganie tej nauki i właśnie jak ważna jest wizja, jak ważne jest objawienie, jak ważny i istotny jest cel. I jak wielkim jest to błogosławieństwem dla mnie, dla Ciebie i dla całości. Jest błogosławieństwem dla naszego Kościoła. Amen. Wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, ale nie wszyscy mamy ten sam horyzont. Jakakolwiek organizacja skupiająca ludzi, jeśli jest pozbawiona jasno sprecyzowanej wizji, zmierza donikąd. Człowiek, który nie posiada w życiu celu, nic nie osiąga. To jest takie bycie na przetrwanie. Istnieje, dlatego coś robię, no coś robię, dlatego istnieje. Chodzicie do pracy, często do dużych zakładów pracy, gdzie wizja jest naprawdę bardzo ważna. Zwróciliście na to uwagę? U mnie w pracy na przykład wisi taka, taka tablica, gdzie jest opisana wizja wizja i cel, do którego zmierza, zmierza pracodawca. Nie chciałbym, żeby to było właśnie takie coś. Istnieje, dlatego coś robię, no coś robię, dlatego istnieje. Nie chciałbym, aby to był mój cel, nie chciałbym, aby to była moja wizja dla mojego życia. Nie chciałbym, aby mój syn podchodził tak do życia. No skoro już jestem, to coś robię. A skoro coś robię, no to jestem. Duchowy aspekt. Jeśli nie poświęcasz czasu na rodzenie się, czas zajmuje ci umieranie. Duchowy aspekt chrześcijańskiego życia. Jeśli każdego dnia nie rodzisz się na nowo, to tracisz czas na umieranie. Zgadzacie się z tym? Powiem wam tak. Nawet handlowanie marchewką na bazarze, prozaiczna rzecz, może mieć większe znaczenie, jeśli ma wizję. Mogę handlować, wiecie, na bazarze marchewką z takim poczuciem, no bo z czegoś trzeba żyć, no bo za coś muszę żyć, no w końcu muszę koń, z końcem jakoś splątać. Dlatego muszę sprzedawać marchewkę na bazarze. Ale mogę handlować marchewką na bazarze z wizją zdrowego stylu życia i promować ją i zachęcać ludzi do robienia soków z marchewki. Nawet takie zajęcie może mieć swoją wizję, może mieć swój cel i może być skuteczne. Wizja nadaje poczucie celu, poczucie sensu istnienia, a co za tym idzie, przynosi radość. Raczej nikomu nie sprawia radości coś, co nie wiadomo, gdzie go prowadzi, co nie wiadomo, co z tego wyniknie, nikomu to radości nie daje. To jest takie bycie, no bo bycie. Jak człowiek nie wsiada do pociągu, żeby nim sobie pojeździć, ale wsiada do pociągu, aby dojechać do celu, zgadza się? Tak nasz Kościół nie istnieje, żeby tylko istnieć. Nie istnieje tylko po to, żeby był Kościół w Kamiennej Górze. Nie istnieje tylko po to, żeby, wiecie, na stronie internetowej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce był kolejny adres jakiegoś tam kościoła. Ale istniejemy po to, aby przynosić Bogu chwałę. I tą chwałę Bogu możemy przenieść tylko i wtedy, kiedy nasze życie będzie produktywne, kiedy nasze życie będzie rodzić owoce, kiedy będziemy naśladować Chrystusa, kiedy będziemy patrzeć w Nowy Testament, kiedy będziemy patrzeć na Chrystusa i kiedy On będzie w naszym sercu i kiedy my będziemy mieć w naszym sercu pragnienie, aby być takim jak On. Dzisiejszy zagubiony świat desperacko potrzebuje ludzi wcielenia, ludzi, którzy wypychają nadzieję poza mury własnego religijnego świata. Potrzebujemy ludzi wizji, w języku hebrajskim wyrażenie, które w tym przekładzie przetłumaczone jest w przypowieściach Salomona, że lud się rozprzęga, czy w innych przekładach jest powiedziane, że się rozprasza, albo wręcz ginie, czy psuje się, ma wiele znaczeń. Wiecie, język hebrajski w ogóle jest bogaty, jeśli chodzi o, o słowa. I jedną z tych określeń może odnosić się też do rzeki pozbawionej brzegów. I chcę, żebyście sobie to teraz tak w głowach gdzieś wyobrazili. Rzeka, która straciła swoje brzegi, rozlewa się a co za tym idzie, traci siłę, traci kierunek i traci cel. Tworzy jedynie bagno i mokradło, niezdolne do tego, aby wytworzyć albo podtrzymać jakiekolwiek życie. Ryby, które żyły w rzece, w bagnie umierają. Kościół, który nie ma jasnej wizji, po co istnieje, rozlewa się jak ta rzeka we wszystkich kierunkach, tworząc jedynie martwe rozlewisko, które prędzej czy później, kochani, wyschnie. Czy my chcemy być Kościołem, w którym życie zamiera? Myślę, że nie. Chyba, że się mylę. Ale myślę, że nie. My chcemy być Kościołem, który żyje. Kościołem, w którym tętni życie. Kościołem, w którym utrzymywany jest ten Boży rytm życia. Takim Kościołem chcemy być, dlatego potrzebujemy wiedzieć, w którą stronę zmierzamy. Potrzebujemy wiedzieć, co jest naszym celem. Wiem, wiem. Być może w głowach niektórych z was teraz odzywa się ten, ten głos... Oczywiście, my czytając Biblię intuicyjnie wiemy, że Boga trzeba uwielbiać. Ale tu nie chodzi o to, żeby Boga, że Boga należy uwielbiać. Podoba wam się, jak ktoś do was mówi, że coś macie zrobić, że to należy zrobić. Mi się osobiście to nie podoba, kiedy ktoś mówi do mnie w kościele, wiesz, no ale Marcin, no Boga należy uwielbiać. Wiecie, ja wiem o tym, że Boga trzeba uwielbiać, bo czytam Boże Słowo i wiem, że tam jest to napisane. Ale ja nie chcę Boga uwielbiać tylko dlatego, że należy Go uwielbiać. I przychodzi do kościoła i z taką drętwą miną, uwielbiam Cię Boże, uwielbiam Cię Boże. Nie o to chodzi, Bogu się to nie podoba. Bogu się podoba, kiedy ty będziesz uwielbiać Boga dlatego, że ty Go kochasz. Dlatego, że ty Go kochasz. Dlatego chcesz przynosić owoce. Dlatego chcesz się dzielić z innymi ludźmi Ewangelią. Nie dlatego, że należy. Ale jeśli jesteś z Chrystusem, jeśli żyjesz w Chrystusie i kochasz Boga, to będziesz to robił pomimo. My nie chcemy być Kościołem, który umiera, a wszelkie owoce Bożego działania, żeby znikały, jak woda po suszy. I potem słyszysz, a kiedyś to było tak, a kiedyś to było tak, ale wiesz Marcin, kiedyś to była petarda. Dzisiaj jest czas i dzisiaj jest petarda. Jeśli twoje serce jest otwarte na Boga, jeśli twoje serce chce doświadczać Boga, jeżeli ty kochasz Boga całym sercem. Chcemy być ludźmi wizji. Chcemy być ludźmi, którzy widzą to miasto przebudzone dla Jezusa Chrystusa. Chcemy widzieć to miasto, w którym w parku, na mieście mówi się o Jezusie Chrystusie. I teraz powiedz mi, kto ma to zrobić, jak nie nasze pokolenie? Przez Niego, ale przede wszystkim dla Niego, dla Jezusa Chrystusa. Walt Disney. Kto zna Walt Disneya? Walt Disney! E. Mała Syrenka, królew. <głos> Walt Disney był człowiekiem wizji. Disney zmarł zanim budowa jego parku rozrywki dobiegła końca. I o otwarcie tego parku poproszono jego żonę, aby, wiecie, przecięła wstęgę, powiedziała przemówienie. I człowiek, który, który ją y, zapowiadał, powiedział tak: Chciałbym, aby Walt mógł to zobaczyć. I kiedy oddał mikrofon żonie Walta, ona rozpoczęła tak. Proszę państwa, Walt to widział. Walt to widział, Walt był człowiekiem wizji. Następny człowiek wizji. Steve Jobs. Ktoś powie, hmm, w kościele o Steve'ie Jobs, on nie, wierzył, on nie wierzył w Boga. Chcę ci powiedzieć na koniec swojego życia i on uwierzył. Ale on powiedział takie słowa. Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by, myśli, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy naprawdę go zmieniają. Być on wiedział, co mówi. On o iPhone'ie pomyślał w momencie, kiedy telefony jeszcze były na korbkę. I w Biblii również czytamy o ludziach wizji. Są dla nas inspiracją, więc dlaczego my nie mielibyśmy być ludźmi wizji w XXI wieku, w naszym, w naszym mieście, w kontekście Dolnego Śląska, w kontekście Kamiennej Góry? W Biblii mamy ludzi wizji, a ludzie wizji zawsze widzą coś więcej niż to, co jest. Zgadza się? Noe budował Arkę, nie widząc oznak potopu. Abraham, patrząc w gwiazdy, widział uśmiechnięte buzie swoich dzieci, choć jeszcze ani jednego nie miał. Józef we śnie widział swoją potęgę i chwałę, gdy kłaniały mu się ciała niebieskie, choć w rzeczywistości widział swoje ciało zakute w łańcuchy egipskiej niewoli. Mojżesz nigdy nie wszedł do ziemi obiecanej, choć przez 40 lat prowadził Izraela. Dawid widział świątynię, której nie wybudował, Izajasz widział Mesjasza, choć musiało upłynąć kolejne 700 lat, zanim Mesjasz się pojawił. Daniel widział wolność, widział wyzwolenie, choć był w niewoli. A Joel widział pięćdziesiątnicę, choć nigdy jej nie dożył. W Biblii czytamy o ludziach wizji, o ludziach, którzy mieli wizję, o ludziach wizji, dlatego my nie mamy, dlaczego my nie mamy być takimi ludźmi. To byli tacy sami ludzie jak ja i ty. Mieli rączki, kości. Oni i jeszcze wielu innych, których nie sposób wymienić, byli ludźmi wizji. dostrzegali przyszłość, którą żyli i o której z pasją mówili. Widzieli cel, do którego zmierzali, zostawiając ślad, to, co już dzisiaj było powiedziane. Kolejnym pokoleniom. Słuchajcie, taka jest siła wizji. Taka jest siła w celu. Cel jest jak magnes, który przyciąga wszystko, co wspomaga ten cel osiągnąć. Kiedy w 2014 roku, w lutym, z wizją kościoła ulicznego. Przyszedłem i dzieliłem się tutaj z ludźmi, którzy w tamtym okresie czasu byli dla mnie autorytetami. Wiecie, usłyszałem w pewnym momencie, ale po co? Ludzie tu przychodzą do nas, po co my mamy iść do nich? Kiedy wszedłem do pastora i, i mówiłem mu, pastorze Jacku, ale wiesz, namioty, samochody, będziemy głosić Ewangelię, będzie muzyka, będzie fajnie, pięknie, ładnie. To on to tak po, on tak po pastorsku na mnie patrzył i mówi. No fajnie, fajnie. W 2014 roku jeszcze nikt nie widział tego, co ja widziałem, że będzie. I to jest niesamowite. Wiecie, taka jest siła wizji. Ostatnio rozmawiałem z pewnym e, bratem z miasta nieopodal, który powiedział mi wprost, mówi, Marcin, jeszcze rok temu nasz Kościół nie tętnił Bożym życiem. Była totalna padaka. Kilka osób na wskroś. Jak ktoś był, to był. Jak go nie było, tego nie było. Nikt się tym nie przejmował. Ale wiecie, w pewnym momencie zrodził się w sercu, w sercu pewnego człowieka pomysł na to, że spróbują coś zrobić, że wytyczą sobie jakiś cel. Tym celem stał się jakiś tam budynek. Nie wiem, jaki to budynek, a może wiem, ale nie, nie, nie o tym chcę mówić. Wytyczyli sobie cel jako kościół. I w ciągu roku czasu ten kościół ruszył w którąś stronę. Coś zaczęło się tam dziać. Oni przy tym modlili się, pościli, ale Boże ożywcze tchnienie zaczęło wypełniać ten Kościół. Ja nie znam tej historii tego Kościoła, ja nie wiem, co się dalej wydarzy, ale chcę wam powiedzieć, samo wyznaczenie celu było dla nim punktem przełomowym. Było pierwszym krokiem do realizacji czegokolwiek. Ja jestem podekscytowany wizją dla naszego Kościoła. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jest ona mocno osadzona w Słowie Bożym. Tam nie ma nic, co by pochodziło może z jakichś innych źródeł, może z jakiejś, wiecie, ludzkiej, ludzkiego jakiegoś chcenia, pragnienia. Coś, co mogłoby nam się nie spodobać. Ona jest mocno osadzona w Słowie Bożym. Dlatego jestem nią podekscytowany, ponieważ wierzę, że przez to będzie Bóg uwielbiony. Ale wiecie, co jest bardziej dla mnie ekscytujące i fantastyczne takie? Jestem bardziej podekscytowany drogą, jaką będziemy musieli podążać w jej realizacji. Jeszcze bardziej jestem tym podekscytowanym, dlatego że to, jeśli masz na czym to zapisać, to sobie to zapisz. To nie cel daje nam szczęście. To nie cel daje nam szczęście, ale droga do celu. To nie cel daje nam szczęście, ale droga do celu. Gdyby to cel dawał nam szczęście, nie stawialibyśmy sobie kolejnych celów. Tak naprawdę to nie cel daje nam stuprocentową satysfakcję, ale cała przygoda związana z podążaniem do tego celu. Ludzie, którzy mają cel, podążają do niego, nawet gdyby mieli go nigdy nie osiągnąć. Nawet gdyby mieli go nigdy nie osiągnąć. Wielu przed nami było takich ludzi, którzy wytyczali sobie cele, których nigdy nie osiągali. Ale niesamowitą satysfakcją i takim sensem życia dla nich było to, że podążali do tego celu. Ludzie, którzy podążają do celu, nawet choćby mieli go nigdy nie osiągnąć, są szczęśliwsi niż ci, którzy nie wiedzą, dokąd idą. Dlaczego? Bo to droga do celu daje szczęście, a nie jego osiągnięcie. Znacie takie nazwisko Aleksander Doba? Kto zna? Ręka w górę. Aleksander Doba to najsławniejszy w świecie kajakarz i podróżnik. Polak. Niewątpliwie człowiek wizji i wytaczający sobie śmiałe cele. W wieku 67 lat przepłynął Atlantyk, Atlantyk, w najszerszym miejscu. Wypłynął z Lizbony i zakończył swój rejs na Florydzie. Spędził, spędził w wodzie 167 dni i nocy, pokonując dystans, uwaga, 12,5 tysiąca kilometrów. Tylko i wyłącznie za pomocą wiosła i własnych mięśni. I mo moje pytanie. Czy ten cel dał mu szczęście? Zainteresowałem się tym człowiekiem. I przeczytałem kilka wywiadów i powiem wam, że kiedy czyta się relacje z tej podróży, to ten człowiek nic nie wspomina o tym, jak wiele szczęścia dało mu staniecie na amerykańskiej ziemi. Ani słowa w żadnym wywiadzie. Trzy przeczytałem. Za to nieustannie z wielką pasją mówi o swoich przeżyciach związanych z drogą przez bezkresny ocean. Cel dał mu rozgłos. Cel dał mu sławę, dał mu tytuł podróżnika roku według National Geographic. Pobił też jakiś rekord Guinnessa i został wpisany do tej księgi Guinnessa. Ale droga do celu dała mu znacznie więcej. Dała mu bogactwo nowych doświadczeń, satysfakcję z pokonanych trudności, niezapomniane przeżycia i chwile, których nigdy nie zapomni. Tak tych przyjemnych, jak i tych bardzo, bardzo trudnych. Gdyby to cel dał mu szczęście, nie wyznaczałby sobie kolejnych celów. A chcę wam powiedzieć, powiem wam taką ciekawostkę, ciekawostkę, on ma prawie 70 lat, ale planuje kolejną podróż w drugą stronę, z Ameryki do Europy, północną stroną, jeszcze bardziej trudniejszą, jeszcze bardziej ekstremalną. I tutaj jest takie, mam takie ważne pytanie, które myślę, warto sobie zadać. Kiedy tego słuchamy, być może tak pomyśleliście. Czy to oznacza, że kiedy my, ludzie wierzący, osiągniemy cel naszej wiary, czyli zbawienie, czy to oznacza, że będziemy... Nieszczęśliwi? Czy to, czy to oznacza, że jesteśmy szczęśliwsi teraz w drodze niż gdy osiągniemy cel wieczności? Oczywiście, że nie. Będziemy szczęśliwsi i to bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ to jest jedyny cel, który nigdy, ale to nigdy nie będzie miał końca. Droga do niego się zakończy, ale sam cel będzie trwał. W doczesności stawiamy sobie cel za celem, ponieważ doczesność ma jeden poważny defekt. Doczesność się kończy i dlatego nie jest w stanie nas całkiem usatysfakcjonować. Dlatego wieczność z Chrystusem jest celem, który nigdy nie będzie miał końca, a co za tym idzie, będzie w pełni satysfakcjonujący i będzie w pełni zadowolający. Zgadzacie się? Z drugiej strony zadaję sobie pytanie, czy nie jest czymś ekscytującym podążać do nieba, stąpając jeszcze po ziemi? Czy to nie jest fantastyczna podróż, czy to nie jest ekscytująca droga, wiedząc, że zmierzam do nieba, ale stąpając jeszcze po ziemi. Wow. Ja mam wow. Ona może być ekscytująca tylko z jednego powodu. Wiecie kiedy ona będzie ekscytująca? Kiedy będziesz znał swoje miejsce na ziemi. Kiedy wiemy, dokąd zmierzamy, kiedy wiemy, do czego zostaliśmy powołani i kiedy wiemy, że realizujemy misję naszego życia. Cokolwiek by to nie było. Używaj swoich talentów, ponieważ las byłby pełen ciszy, gdyby śpiewały w nim ptaki tylko zdolne. Używaj swoich talentów, ponieważ las byłby pełen ciszy, gdyby śpiewały w nim ptaki tylko zdolne. Aleluja. Życie na przeżycie to trochę mało ciekawe, mało zadowalające. Nieinteresujące życie, które ma cel, jest satysfakcjonujące, bo zmierzanie do tego celu jest niezwykłą, niezwykłą podróżą, jest bogactwem doświadczeń. Czy nie jest fascynujące zabierać podróż do wieczności ludzi, którzy żyją w doczesności? Jak was trzeba ciągnąć za język? No jest niesamowite. Powiedz, jak się czujesz, kiedy przyprowadzasz człowieka do Chrystusa? Wow. Jest to fascynujące? Życie z Chrystusem jest drogą do nieba, która daje radość nawet przez łzy. Która daje spełnienie nawet w obliczu rozczarowania. Która daje satysfakcję również w trudnościach. I tutaj też żeśmy się nie zgadali dzisiaj. Bóg jest niesamowity, jest dobry i tak prowadzi. Ludzie, którzy zmierzają do celu, wiedzą, że nawet jeśli go nie osiągną, to torują drogę kolejnemu pokoleniu to torują drogę tym, którzy przyjdą po nas. Kochani, pomyślmy sobie, czy nie warto trudzić się dla naszych dzieci? Czy nie warto dzisiaj patrzeć na nasz Kościół jako na Kościół, którego stałą częścią mają stać się nasze dzieci? I teraz was zaskoczę. A może wnuki? Wariat. 29 lat, sześcioletni synek, a on o wnukach gada. Ale zobaczcie, tak jest w naszym Kościele. Są dziadkowie, są rodzice, są dzieci. Czy nie warto budować Kościoła z myślą również o następnym pokoleniu, o naszych dzieciach? Czy nie warto być zaangażowanym we wzrost Kościoła właśnie ze względu na pokolenie, które idzie po nas? Czy nie warto dzisiaj torować drogi naszym dzieciom, być może wnukom, które będą wzrastały, będą poznawały historie biblijne, które będą poznawać Chrystusa i być może nawet osobiście oddadzą mu swoje życie? Wiecie, warto mieć wizję i patrzeć do przodu. I czy warto to robić nawet dla następnych pokoleń? I to, co najbardziej boli. Nawet jeśli my mielibyśmy tego nie zobaczyć. Nawet jeśli my byśmy mieli tego nie osiągnąć. Pewnie pamiętacie 2005 rok. Miałem wtedy 18 lat, ale powiem wam, że kiedy patrzyłem na te obrazy, które były nadawane na TVN24 lub na innych jakichś tam stacjach, pamiętacie Nowe Orlean, Huragan Katrina. Pamiętamy te obrazy, te wydarzenia. Pod wodą znalazło się pff, tysiące domów. Ale i tu jest pewna wielka, boża historia. Pewien człowiek wydostał się przez okno swojego domu wraz z dwójką swoich dzieci i znalazł schronienie na dachu najwyższego budynku w okolicy. Inni ludzie zaczęli podpływać. I wiecie, w pewnym momencie zrobiła się tam ich taka spora grupka i ktoś jakby się ocknął i zorientował się, że są na dachu kościoła. Poklepał ten dach i wołał, „Ej, jesteśmy na Ziemi Świętej. Ale to dało do myślenia i przypomniało coś pewnej kobiecie, która tam była. Ta wiadomość, ta okoliczność przypomniała tej kobiecie, że jej babcia i dziadek pomagali budować ten kościół. Ci dziadkowie nie wiedzieli, że po wielu latach ich wnuczka znajdzie schronienie w tym, do czego przyłożyli ręce. Wiedzieli natomiast jedno. Nie mogą być bezczynni, kiedy ich kościół realizował wizję budowy kościoła. Nie wiedzieli, co to przyniesie w przyszłości. Nie wiedzieli, co to przyniesie w przyszłości ale byli zaangażowani w teraźniejszość. Ja ciągle wierzę i mam takie przekonanie, że my wszyscy nie chcemy być bezużyteczni. Wiecie, dla mnie to ogromny przywilej być częścią Kościoła Jeruzalem w Kamiennej Górze. I nie mówię to, wiecie, tylko tak, żeby tego powiedzieć. Dla mnie jest to niesamowitym przywilejem być tu liderem, móc tu usługiwać. Nie mógłbym być bezużyteczny. Wiecie, ja nawet nie chcę być bezużyteczny. Chcę działać dla Jezusa i przez Jezusa. Dla Jezusa. Przez Niego i dla Niego realizować to, do czego jesteśmy jako Kościół też powołani. Powiedzcie, kto z nas chciałby być częścią winnego krzewu, która nie przynosi owoców? Ma ktoś taką odwagę, i żeby powiedzieć, wszystko mi jedno. Wierzę, że chcemy przynosić Boże owoce. Niech nasz Kościół przynosi uwielbienie i chwałę Bogu przez to, że każdy z nas będzie stawał się uczniem Chrystusa. Że każdy z nas będzie dzielił się Ewangelią o Jezusie Chrystusie i że każdy z nas będzie służył ludziom wokół nas. Przez Niego i dla Niego. Amen.